Wibracja 22 Siła Słońca, Splot Słoneczny Nasze czakry pełnią kluczową rolę we wzmacnianiu naszych wibracji. Często myślę o nich jako energetycznej anatomii. Kiedy o nią dbamy, jesteśmy w stanie wyrazić więcej aspektów naszej duszy i naszego prawdziwego ja. Jak już wspomniałem, splot słoneczny jest ważnym miejscem, gdyż reprezentuje siłę woli i determinację w osiąganiu celów. Jest słońcem naszego ciała. Z tego też względu należy zachować ciało w równowadze oraz utrzymać wysoki poziom jego energii i koncentracji. Brak energii w tym centrum spowoduje spadek naszej determinacji, stracimy cel, a nawet zostaniemy przytłoczeni mentalnie. Nadmiar energii natomiast może uzależnić nas od zajęć oraz sprawić, że będziemy tworzyć coraz to nowe pomysły, nie będąc w stanie ich zrealizować ani uszanować. Utrzymanie równowagi splotu słonecznego nie jest trudne. W rzeczywistości jest to tak proste, że wielu ludzi zapomina o tym w swojej duchowej podróży. Splot słoneczny umożliwia ci dostęp do wewnętrznej energii słonecznej. Dzięki niej możesz stworzyć w swoim życiu poczucie ekscytacji, swobody i aktywności. Równowaga tej przestrzeni zmieni częstotliwość Twojej energii na wyższą, a Ty staniesz się pełen inspiracji i będziesz gotowy na przyjęcie boskiego przewodnictwa. Wibracja na dziś Dzisiaj wykonamy proste ćwiczenie medytacji, którego zadaniem będzie zrównoważenie energii splotu słonecznego. Usiądź wygodnie na podłodze lub krześle. Rozluźnij ramiona. Możesz wykonać nimi kilka okrężnych ruchów w przód i tył. Rozluźnij szyję i kilka razy poruszaj głową na boki. Kiedy poczujesz się wygodnie, umieść dłonie na splocie słonecznym. Kieruj oddech w dłonie. Poczuj, jak z każdym wdechem poszerza się twój brzuch. Wyobraź sobie, jak z każdym wdechem przyciągasz do siebie światło słońca, które wnika w sam środek twojej istoty. Światło wymywa wszelkie wyzwania, blokady i konflikty. Równoważysz całą swoją istotę. Pozostań w takim stanie tak długo jak chcesz. Wdychaj światło do splotu słonecznego i wydychaj starą energię, stojącą do tej pory na drodze między tobą a twoją wewnętrzną siłą. Kiedy będziesz gotowy, wypowiedz następującą intencję. Świeci słońce mojej duszy. Promieniuje harmonijnym światłem. Jestem w kontakcie z boską inspiracją. Kreatywność przypływa przeze mnie swobodnie. Czuję się silny i złączony ze światłem. Tak zatem jest. Podziel się wibracją wkroczyłem w światło mojej duszy i dzielę się nim ze światem.